Do nas przyjeżdża. Odbudowany ze środków unijnych średniowieczny zamek w Siewierzu jest początkiem szlaku Orlich Gniazd. Do końca dnia coraz więcej chmur i coraz mniej rozpogodzeń. Niestety także coraz więcej opadów, głównie deszczu. Tylko na Podlasiu pojawi się deszcz ze śniegiem. Lokalnie opady mogą być intensywne. W Sopocie 3 stopnie, w Augustowie 5, w Tarnowie 6, w Koszalinie i Kaliszu 7, a w Płocku, Opolu i Zamościu 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Tu program trzeci. Dzień dobry, tu Katarzyna Borowiecka. Zapraszam na zapowiedzi, podpowiedzi i parę powrotów do tego, co działo się na naszej antenie w mijającym tygodniu. Ale zaczynamy tradycyjnie od słuchowiska. Trzy tygodnie temu prezentowaliśmy na scenie teatralnej trójki laureata pierwszej nagrody w otwartym konkursie Teatru Polskiego Radia i Agencji Dramatu na debiut słuchowiskowy. To była księga psa Mariusza Bielińskiego. Dzisiaj kolejna tekst nagrodzony drugą nagrodą. 8:10 o zmierzchu Teresy Opoki. To kameralny dramat o współczesności w cieniu niedawnej historii PRL i o zdarzeniu ludzkich charakterów, drapieżnych i bezwzględnych. Bohaterką słuchowiska jest 80-letnia Pani Lodzia, samotna i zgorzkniała kobieta, której najlepsze czasy już minęły. Odwiedza ją młoda i bezrobotna Anna, która pomaga jej w zakupach, pracach domowych, zajmuje się nią i jej trzema psami. Pani Lodzia przed laty związana była z komunistycznym aparatem władzy, korzystała z jej przywilejów, a Anna to przedstawicielka współczesnych młodych ludzi, którzy za wszelką cenę dążą do celu nawet jeśli środki są drastyczne. Kobiety łączy więcej niż same chciałyby przyznać. Wyjść z psami? Nie, już z nimi byłam. Postałam chwilę przed klatką, pobiegały po trawniku. Nie. Sąsiedzi źle patrzą, ale mam to gdzieś. Jutro pójdziemy <śmiech> wszyscy. Jutro no, Jakie ty dobre dziecko, jesteś skowroneczku. Dobrze, że wróciłaś, ptaszyno. Wczoraj myślałam, że pani na serio o tej przeprowadzce, A. ale później dotarło do mnie, że to przecież niemożliwe. A, jak będziesz w moim wieku, to już się nic nie zdziwi. Byłam dzisiaj u notariusza i mm -hmm. podpisałam pełnomocnictwo na tego tam kuzyna męża. Jak on ma na imię? mówiłam ci wczoraj jakieś takie dziwne imię. Rzadkie, ale podoba mi się. Tomasz? Nie, Toma. nie, nie, nie, nie nie. Tobiasz. Takie dostojne imię. Robimy dzisiaj pedikier? Tak, tak, tak, ptaszyno. <śmiech> Moje paznokcie Czekały na Ciebie prawie dwa lata. Nie żartowałam, nie jest tak źle. A co Ty robiłaś w Anglii? Co? Nie za gorąca? Eee... Nie trochę właśnie. Przyniosę zimnej. No. Hmm. Myślałam, że nikt nie chce opuszczać miejsca, w którym przeżył całe życie. Ech. A skąd się wziął ten panie kuzy? Do samotnej, starej kobiety zawsze się ktoś przyzna. No i bogatej. O, za ciężkie słowo. Dobrze sytuowanej to tak, tak. Jestem zamożna, bo byłam oszczędna. Nigdy nie szastałam. Zawsze skromnie. W najlepszym gatunku, ale skromnie. Bez demonstracji. Mówi się, że nie przesadza się starych drzew. No drzewo, drzewu. Nierówne, moje dziecko. A ja, ja jestem um, wyjątkowym drzewem. Nie, nie, nie, to teraz trochę za chłodna Na ptaszyno. To dalej ciepłej. W słuchowisku wyreżyserowanym przez Waldemara Modestowicza usłyszą Państwo Ewę Wiśniewską i Milenę Suszyńską. Ósma o zmierzchu. Teresy Ewy Opoki już za 20 minut. Tuż po 14.00 magazyn Bardzo Kulturalny. Zaprasza Barbara Marcinik. Dzień dobry, to znów teatry. Zatrzymały nas w Warszawie premiery, które tuż, tuż i które za nami. Szczegóły niebawem, a to co słychać to... Przedwiośnie wjazdowie, a to, że rzeczywiście wiosna się zbliża, potwierdza mój pierwszy gość Michał Walczak, który przyjechał na rowerze na nasze nagranie. Gdzie? Do Instytutu Teatralnego. A ja jeszcze przypomnę dla porządku, chociaż Państwo już na pewno pamiętają MPO.